Jak to z czekolady? A schab też z czekolady? No co, to przecież z to dla Ciebie. Na szczęście w hipermarkecie Carrefour wybór jest ogromny. Carrefour poleca Wszystko na Wielkanoc. W roli głównej schab wieprzowy bez kości 11,99 i zadowolona na święta rodzina. Oferta ważna do 4 kwietnia. Carrefour pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca minęła, 18.00. Serwis trójki, i Benjamin Filip. Z SLD nie został wyrzucony, ale od dziś może być tylko szeregowym członkiem partii. Grzegorz Napieralski ukarany za krytykowanie działań kolegów. Leszek Miner zachowuje się jak niedemokrata, a SLD staje się partią dyktatorską. Jest list gończy za pseudokibicem, który w grudniu w Krakowie odciął maczetą dłoń kibicowi Krakowi. To może być pierwszy w historii strajk pracowników Zamku Królowej Elżbiety II. Służba żąda podwyżek. Był szefem SLD, był kandydatem tej partii w wyborach prezydenckich. Od dzisiaj, przez najbliższe trzy lata, Grzegorz Napieralski nie będzie mógł sprawować żadnych funkcji w sojuszu. Powód został ukarany za krytykowanie partii, mówienie o jej słabej kondycji i słabym wyniku w wyborach samorządowych. Napieralski nie wyobraża sobie, co miałby teraz robić w ugrupowaniu. Istotą polityki jest to, że pełnimy funkcje i te partyjne, i te polityczne. Ja nie chcę być w partii, która mi zabrania takich funkcji pełnić. I nie mam pojęcia, dlaczego mi się to zabrania aż przez trzy lata. Leszek Miller zachowuje się jak niedemokrata, a SLD staje się partią dyktatorską, a nie demokratyczną. Bo proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie tygodnie Leszek Miller nie do nie słuchał, to teraz zamyka mi usta. Grzegorz Napieralski jeszcze nie podjął decyzji ostatecznej decyzji co do swojej politycznej przeszłości. Mówi, że najpierw spotka się z prawnikami. Szef SLD Leszek Miller na razie milczy. Rzecznik partii Dariusz Joński ocenia, że Napieralski wybrał zły moment na krytykę. Każdy taką ocenę może zrobić, również członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale to się robi po wyborach, a nie w trakcie kampanii. Żadna partia po prostu sobie na to nie może pozwolić i dzisiaj sąd tym wyrokiem zdecydował, że chce zakończyć tą dyskusję o Grzegorz Napieralskim. Napieralski mówi dziennikarzom, że Miller jest uparty i cały czas chce go wyrzucić z partii. Wniosek o ukaranie Napieralskiego złożył właśnie Laszek Miller. W styczniu Grzegorz Napieralski został zawieszony w prawach członka SLD. Kilka dni temu złożył pozew do Sądu Powszechnego, w którym domaga się unieważnienia tej decyzji. Wnioskował też do sądu partii o ukaranie Laszka Millera. Napieralski był szefem sojuszu od 2008 do 2011 roku. Po wyborach parlamentarnych, w których SLD zdobyło nieco ponad 8% głosów, złożył rezygnację z kierowania partią. Zastąpił go laszek Miller. Krakowska prokuratura wydała list gończy za Dominikiem Lutem. Zdaniem śladczych, kibic Wisły Kraków jest jednym ze sprawców brutalnego ataku, do którego doszło w grudniu na jednym z krakowskich osiedli. A przyczyną ataku były barwy klubowe, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Przypadkowy mężczyzna wychodzący z pizzerii miał na głowie czapkę w barwach klubowych klubu Krakowi-Kraków. Kraków. To stało się powodem tego, że został zaatakowany siekierą, maczetami, powalony na ziemię, a w wyniku ciosu maczetą została mu odcięta dłoń. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 10 osób biorących udział w zdarzeniu. Sześć z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Chcą podniesienia podatków dla ludzi bogatych. Nie zgadzają się na obniżenie pensji w sektorze publicznym. Kilka tysięcy związkowców manifestowało w Brukseli przeciwko rządowym oszczędnościom. Związkowcy przeszli przez centrum miasta wyrażając swój sprzeciw wobec planów podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat oraz rezygnacji z indeksowania płac i świadczeń społecznych. Oznacza to, że nie będą one dostosowywane do wzrostu cen i kosztów utrzymania. Z powodu demonstracji dziś kursuje dużo mniej autobusów i tramwajów. Utrudnienia pojawiły się jednak nie tylko na torach i drogach, ale także na lotnisku w Brukseli, gdzie pracowała tylko jedna trzecia bagażowych. Podróżni mieli więc problemy z odzyskaniem swoich walizek. W środę związkowcy planują protestować m.in. w Sherwood. Liesz, Antwerpi i Brugi. Zapowiadają też, że jeśli nie spotka się to z pozytywną odpowiedzią rządu, zorganizują strajk generalny. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Strajkiem grożą również pracownicy Królewskiego Zamku w Windsorze. Domagają się podwyżki płac, jak twierdzi ich związek zawodowy. Nie dość, że są słabo opłacani, to mają kolejne obowiązki. Chodzi między innymi o oprowadzanie wycieczek czy służenie jako tłumacze. Pracownicy rezydencji angielskich królów uważają, że powinni za to dostawać dodatkowe pieniądze. Czy będzie strajk? Zdecydują w głosowaniu, gdyby do niego doszło, byłby to pierwszy taki protest w historii. Zamek Windsor ma 900 lat, leży w zachodniej części Londynu. Królowa Elżbieta II zwykle spędza tam weekendy, ale też Wydaje państwowe przyjęcia. I na koniec ostrzegamy, po raz kolejny, ale może warto przypomnieć sobie, że przed świętami złodzieje, a szczególnie kieszonkowcy, mają żniwa. Działają niezauważalnie, więc podczas zakupów nie trudno stracić portfel. Wykorzystują tłok bądź sami go umiejętnie tworzą. Wybierają swoją ofiarę i obserwują ją przez pewien czas. Patrzą, gdzie chowa pieniądze. Podchodzą blisko, dotykając, sprawdzają, czy osoba będzie reagować. Żaneta Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Pile dodaje, że podczas zakupów można stracić też samochód. Zostawiamy auto na parkingu, włączamy alarm, chowamy kluczyki, najczęściej do zewnętrznej kieszeni kurtki czy też marynarki. Następnie robimy zakupy, wracamy, a naszego samochodu niestety nie ma. Sięgamy do kieszeni po kluczyki i okazuje się, że ich również nie ma. Uważać trzeba tak, że przy bankomatach złodzieje montują na nich nakładki i kamery, a potem czyszczą nasze konta. Dlatego pamiętajmy, żeby przykryć ręką klawiaturę, gdy wpisujemy PIN. Tymi ostrzeżeniami kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 18.30. Noc pochmurna, miejscami może padać deszcz albo deszcz ze śniegiem, w górach niewykluczony śnieg, no i w nocy będzie wiało. Temperatura od zera na Podlasiu do plus jednego stopnia w centrum i do plus trzech na Dolnym Śląsku. Jutro wciąż jeszcze bardzo silny wiatr i do tego chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura we wtorek od czterech stopni w Augustowie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Duże porządki przed świętami? Teraz w Mediamarkt. Super okazje w najnowszej gazetce AGD. Na przykład planetarny robot kuchenny Kenwood z sokowirówką, maszynką do mięsa i misą ze stali nierdzewnej za jedyne 999 zł. Media Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl Telefon 22 645 20 45 Media Expert przeceny na święta zyskaj nawet 50% ceny na urządzenia do zabudowy Electrolux regulamin promocji na mediaexpert.pl Media Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Audycja popołudniowa, 7 minut po 18.00 o 19.05 rozpocznie się urodzinowy koncert grupy Archive. E, zagrają na urodzinach e, trójki, e, ale to za niecałą godzinę. Koncert będzie transmitowany na antenie oczywiście. Będzie także transmitowany w internecie i to będzie transmisja audio wideo Będzie można widzieć to, co dzieje się w studiu imienia Agnieszki Josieckiej. E, szczegóły na naszej stronie internetowej. Polecam. Tymczasem 18.08 sięgamy po nową płytę tygodnia. W duetach Van Morrison pierwsza piosenka to będzie duet z Michaelem Bouble. what you got can me me Van Morrison i Michael Bublé z płyty Duety. To jest nasza płyta tygodnia. Jutro Van Morrison o tej porze w innym duecie się pojawi. A propos pracowników zaawansowanych wiekiem, poranna ekipa Zapraszamy do Trójki. Przypomniała, nie tylko mi, że 70 lat kończy dziś Eric Clapton. 50 plus. Zdecydowanie na tak. Prowadzę ponad 20 lat różne firmy i pracownicy w tym przedziale wieku są kompetentni zawodowi, chcą podnosić kwalifikacje, czyli nie zgadzam się z tym kolegą, który tam mówił, że New Country czy Old Dog New Tricks, jak mawiają w pewnym kraju, tylko wreszcie przeciwnie. Kwalifikacje podnoszą i są lojalni. Myśmy ostatnio żegnali dziewczynę, która miała 65 lat szła na emeryturę i wszyscy załowali, że się rozstajemy. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 3, albo ZD3 małpa radio.pl i jeszcze jeden sms w sprawie pogody. E, podsumowanie popołudnia właściwie, popołudnia z Aleksandrowa Łódzkiego. Burza, śnieg z deszczem, słońce i tęcza. Wszystko w jednym czasie. W marcu jak w garncu. Coś mi to robi Lecz jeszcze nie wiem co Tak mrowi Po plecach jak prąd Próbuję nazwać Uczucie robię błąd Jedyna praca. Uciekła do Twoich rąk Przecież nie Się może być tak, może być, może być tak, że więcej nie zobaczę. Może być tak, może być, może być tak, że skończy się to chasmem. Może być tak, może być, może być, może być tak, że z nich będziemy razem. Może być tak. Natalia Przybysz. Dwie płyty tygodnia dla Państwa sms-em 71335. Mamy także zaproszenia na koncert, czwartkowy koncert w naszym studiu. 2 marca wystąpią Czarny hi i Iza Kowalewska. Iza Kowalewską mogą Państwo kojarzyć z zespołu Muzykoterapia. W duecie z Czarnym hi -Fi. 2 marca o 19.05 Zapraszenia do Państwa dyspozycji Halinka przejmuje, zapisuje 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Jerzy Wysocki to młynarz od pokoleń. Młyny prowadzili jego pradziadowie jeszcze w XIX wieku. Niestety, bo po przeszło stu latach działalności biznes trzeba było zamknąć. Z potrzeby zmiany narodził się pomysł na nową działalność i nowy produkt, który powoli staje się hitem. Posłuchajmy reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Młynarz z pomysłem. Przepraszam, że przeszkadzam w konsumpcji, jak dopiero się jedzenia ten wynalazek polski. No, ale nie wiem, co się potem z tym robi. Można zjeść? A pani próbowała kiedyś? I jak to smakuje? No jest to specyficzny smak, tak? Ale jeżeli by się uparł, to jak najbardziej można próbować. Zawsze uważam, że wszystkiego trzeba spróbować, także chociażby dla samego ułamania i spróbowania kawałka talerza. Ojciec mój powtarzał, że Młynarz musi być trochę jak muzykant, musi słyszeć. Każdy młyn ma swój rytm, swoje tętno, to znaczy tętnem to jest 230 obrotów, na przykład 380 transmisja i każda zmiana obrotów powodowała, że to nadawało takie pum, pum, pum, pum, i systematycznie to pracowało. Każda zmiana tego rytmu, młynarz musiał słyszeć, musiał być takim muzykantem w Jesteśmy przy zaporze, przy młynie w Gaci. To prawda młyn w środku jest tylko już takim podręcznym, przydomowym magazynkiem. No ale jeszcze zapach mąki czuć się części urządzeń stoi. Jeszcze są turbiny. Uff. Uff. Tak jak widać młyn, cały z drewna, napisy nie pluć na podłogę. <głos> no, to były obowiązkowe tabliczki, które kiedyś były potrzebne. I... No co, dzisiaj zostaje tylko historia na podłodze. Widać ile tu ton, tysięcy ton zostało przewiezionych na wózkach albo ręcznie. To jest cylinderek, który ma powyżej 100 lat na pewno. To jest czyszczarnia, własnoręcznie e, robiona przez mojego ojca. Maszyny i urządzenia pracowały jeszcze, mówię, przed dziesięcioma, nawet mniej. Dużo tu pracowałem. Co pan czuje, jak pan czuje. tutaj przychodzi? No tak, wracają wspomnienia, to dzieciństwo, to młodość, to głębokie odczucia i radości, i smutku, i pracy. No, że to na mnie przypadło, że musiałem to 110 tradycję wyłączyć. To radości nie ma u młynarza, jak komuś wyłączyć młyn, który dawał mu przez pokolenia życie i, i utrzymanie i nagle trzeba zmienić wszystko, przewartościować. Bycie młynarzem, umiejętność posługiwania się tymi urządzeniami, sterowaniem tym wszystkim, no to wydawało się, że to jest coś pięknego i nagle się to wyłą... No to tak, to wyłączenie jest bolesne. Dziadek. Tradycja rodzinna to jest z 1900 roku. Zaczynał dziadek w Mężeninie na koło wodne. Nawet nie rzeczka, a to było jezioro. To jest bardzo takie niewielkie jeziorko. Dwa stawy właściwie rybne, z których również się utrzymywał, ale między innymi spadek wody powodował, że można było tam uruchomić jako siłownię i to był młyn. W 1900 roku ktoś, to potrafił zorganizować Produkcję młyna zorganizować w sensie technicznym, to nie było takie przeciętne. Mam wrażenie, że dzisiaj uruchomienie młyna bez wykształcenia i przygotowania nie byłoby rzeczą taką prostą. To muszą być obroty, kierunek obrotów, prędkości, moc dobrana, czyli fizyka taka praktycznie stosowana od początku do końca. W 1945, właściwie nawet w czwartym, kiedy jeszcze trwały działania wojenne, mój ojciec dostał taką propozycję, albo propozycję nie do odrzucenia, że miał budować młyn nad wodą. No, po wojnie były takie mocne potrzeby, żeby ruszyć jakoś tak ze wszystkim. I ojciec w 1945 roku zbudował młyn nad rzeką, zapora. To też wymagało dużych umiejętności. Myślę, że to z pokolenia na pokolenie jakoś tak zostawało przekazywane. Pan od razu wiedział, że będzie Pan młynarzem? nie, ja jestem w ogóle z wykształcenia, jestem geodetą a młynarstwo to włączyło się w czasach kiedy poczułem jak tą wolność Polska odzyskiwała, tą, tą nową wolność ojciec mi od razu przestrzegał, że mówi słuchaj przez wszystkie pokolenia jak jest młyny miały swoje zloty i upadki zawsze tak było, prawdopodobnie będzie i teraz, no nie mylił się w 96 roku, kiedy podjąłem starania o budowę młyna w Giżycku to i zbudowałem go ojciec już był niezadowolony i też mówił chyba niepotrzebnie, mówi wiesz Natomiast te, wydawało mi się, że jak się zbuduje dobrze zorganizowany mój, z niskim zużyciem energii, że jest szansa na przeżycie. Jak się okazuje, ojciec miał rację, że, że jednak ta sinusoidę dotknęła i również mnie. Zatrudniałem 100 osób i wszystkich bym zwolnił, nie pokrywało kosztów. Jeśli bym produkował bez prądu, również nie pokryje kosztów. To znaczy, że coś jest chore. To już nie ma co szukać. I tu była moja decyzja... Smutny obowiązek zamknięcia tej, tej 110-letniej tradycji młynarskiej, że w tej chwili już nie produkuje mąki, po prostu jest to nieopłacalne w tym wymiarze, tak jak stwierdziłem, należało to wszystko wyłączyć i zająć się czymś innym. Znany jeden z takich największych młynarzy niemieckich, Otto Gref, jak był u mnie w Girzycku, to jak mu powiedziałam, że zaczynam pracować na otrębami, to on się troszeczkę żachno i poczuł się tak dotknięty. No jak to? No, no to jest niemożliwe. Daj sobie spokój. Zotrąb już wszystko zrobiono. Gdyby cokolwiek było można, my w Niemczech byśmy 80 lat temu już robili, a do dzisiaj nikt nic z otrębami nie robi. No, wyszło na tak, że, że jednak jeszcze jest pewna luka i to się okazuje, że jeszcze większa niż można przypuszczać. w klejpie, która serwuje pieczonego ziemniaka. Z dodatkami generalnie to są tylko pieczone ziemniaki, duże w piecu, z dodatkiem masła, sera żółtego, no i właściwie od wegetariańskich po rybne, mięsne, wegańskie, wszystkie bezglutenowe. Jesteśmy zmuszeni podawać na naczyniach jednorazowego użytku. Stąd wybór padł na tego typu ekologiczne naczynia. Przyjęły się? Przyjęły się bardzo. Sporo ludzi zabiera ze sobą, prosi na wynos, pyta co można, w jaki sposób jeszcze można je ponownie użyć. Są faktycznie jednorazowego użytku, ale pomysłów jest wiele, od frisbee po podstawki i talerzyki dla zwierząt. A zdarza się, że ktoś na przykład próbuje tutaj w lokalu? Tak, zdarza gdzieś. się, że ktoś próbuje. Osobiście, jako że jestem tutaj codziennie jako szef, spotkałem się nawet z dwoma przypadkami, że zostały zupełnie zjedzone w całości. One są z otrąb, wszędnych, no to chciałoby się je po prostu zjeść. Od razu danie z talerzem ale dla mnie najważniejsze to wykorzystanie ich na działce, bo tam mam problemy z wodą bieżącą i używam plastikowych albo takich papierowych talerzyków, no i nie ukrywam, że to jest małe estetyczne, zatem niezdrowe, zwłaszcza plastikowe talerzyki, no ale z konieczności je używam, a te uważam, będą świetne i one tak solidnie wyglądają, że myślę, że je wystarczy wytrzeć i będzie można je wielokrotnie używać. No jak ktoś jest głodny, to może i skrupać danie z talerzykiem. Z tego co mi wiadomo, w Polsce mamy je jako pierwsi na świecie i faktycznie to jest fajny, innowacyjny produkt, który robi w tej chwili niesamowitą furorę na zachodzie. Wiem, że producent, dostawca właśnie tych talerzy, które ja zamawiam do swojego lokalu, ma już bardzo duże zainteresowanie za granicą i prawdopodobnie to, się, to u się uda. No, właściwie to jestem tego pewien. tak? Jakby sam pomysł na technologię stworzenia naczyń, które można potem spożyć, był już dawno temu, a efekt jest jaki jest, jak widać komuś się w końcu udało i, i to teraz już zaczyna chwytać. Próby z otrębami na wszelkie sposoby robiłem, wypiekania, wyciskania, jakieś tam formowania, aż w końcu no, po pięciu latach okazało się, że no, no, no jest taka metoda, co prawda. No, nie krzyczałem Eureka, ale wiedziałem moment, w którym dobrze mam to, wiem jak będę robił. Ten momentem było, kiedy tam się zatkało jedno z urządzeń. Ja mówię, Jezus Maria, wiem, wiem co trzeba. Już ja wiedziałem, że trzeba zrobić formę, miałem własną narzędziownię, niewielką co prawda, ale skuteczną i w przeciągu dosłownie jednego tygodnia zrobiliśmy jedną próbę, zagrało to pięknie. Ten kolega, który mówi, to jest dźwięk bicia monet. <laughs> już zapach otrąb, już pieczonych otrąb, albo tej skórki od chleba, które mówiłem. Trochę jak kaszy gryczanej, takiej prażonej. Nie? No, no tak, takie pieczone. To jest technologia już dosłownie cyfrowa, od zarządzania komputerem, poprzez wszystkie parametry pozostałe, czyli elektromechaniczne, też te cykle są już określone do mikronów i bardzo precyzyjnie powtarzalne. To nie Pan projektował tę maszynę, czy Pan? <gry> no ja, ja. To jest nasza własna konstrukcja. W tej chwili robimy talerzyki duże, mniejsze, o różnych średnicach, o różnych kształtach. I to jest tylko woda i otręby? Tylko woda i otręby. Czyli zjadamy posiłek, a później zjadamy naczynie, w którym. Może, je nie jest. musimy, bo to jest błonnik, ale, ale możemy zjeść, bo jest czysto wytwarzana, czysta produkcja, także. Twardy, mocny. Twardy, mocny, bezpieczny w ręku, daje gwarancję, że to co się kładzie na niego jest bezpieczne, dłoń jest bezpieczna. W normach jest, że nie powinno zapachów się odczuwać, ale to jest przyjemny zapach skórki od chleba powiedzmy, pieczonej skórki. Używając tego nie będę śmiecił, mogę wyrzucić, mogę zutylizować. składa się to w 30 dni w trawie lub w śmieciach. Surowca tu nie pozyskujemy. Surowiec jest, on występuje. Czy nam się podoba, czy nie, to on jest. Natomiast plastik trzeba pozyskać. Papier trzeba go wytworzyć. A tutaj tych otrąp jest dużo, wszędzie, na wszystkich kontynentach. Jak byłem w Szwecji, e, przemiewali część pszenicy e, z Arabii Saudyjskiej. To jest jaśniutka, jak słomka, taka kolor słomkowy. No coś pięknego. Te otręby, mówię, Boże, jakie cudowne talerzyki były, były. To obsesyjne jest, ale globalny zasięg jest realny do zrobienia. My, Polacy, możemy to zrobić. Ten Niemiec, którym opowiadałem, że to jest niemożliwe, że to tylko Niemcy, on jak usłyszał. Czapkę z głowy i walną o ziemię, no szlak mówi, mnie trafi, niemożliwy, zrobił tak. I byłem dumny i uważam, że jest. Możemy być dumni, że to może być Polska. To, to można naprawdę z tego nawet zrobić piękny, duży, dochodowy, fajny, to może nie narodowy interes, ale jakąś markę, która by nas troszeczkę tam promowała, że ci Polacy to nie są tylko, do, że się nas, dowcipy się o nas opowiada, albo że samochody i kradniemy. z okna i teraz widać ładnie. No jeszcze taką, może nie potęgę, ale moc tej rzeki widać tam właśnie, spadek i ilość metrów tej wody, która tu spada. No, no jest trochę tej wody. Myślę, że można spokojnie kilka domów byłoby ogrzać. No jakoś tak ekonomicznie, żeby to zbudować od nowa, to też trzeba by jakoś powalczyć. Albo być wolnym. Może na emeryturze. Jeszcze spróbuję kiedyś. Chociaż podejrzewam, że na emeryturze nie będę miał czasu, bo chyba będę do końca pracował. Nie z klęski, tylko z pasu. Był to reportaż Jakuba Tarki, Młynarz z pomysłem. To trójka, minęła 18.30. Koncert za 35 minut, a teraz skrót wiadomości. Benjamin Filip. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z wypadkiem w elektrowni kozienica. W grudniu w trakcie prac runęła platforma, na której było czterech pracowników. Wszyscy zginęli. Zdaniem biegłych przyczyną tej tragedii były rażące uchybienia i zaniedbania w fazie przygotowania i prowadzenia budowy. Zarzuty usłyszało dwóch kierowników z firmy zewnętrznej, która prowadziła pracę w środku nieczynnego komina elektrowni Kozienica. 438 ton żywności zebrała Caritas Polska podczas wielkanocnej zbiórki żywności Tomi Między innymi mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, konserwy, dżemy, słodycze dla najmłodszych, a także środki czystości. Zabrane artykuły zostaną teraz przekazane potrzebującym w formie świątecznych paczek i jeszcze przed świętami trafią do ponad 70 tysięcy osób. Oficjalnie obowiązuje zawieszenie broni, ale na Ukrainie znów walki z prorosyjskimi separatystami. W ciągu ostatniej doby zginął jeden ukraiński żołnierz, a trzech zostało rannych. Do najostrzejszego starcia między rebeliantami a armią ukraińską doszło w pobliżu miasta Mariupol nad Morzem Azowskim. Izraelski premier win korupcji sąd w Jerozolimie uznał, że Ehud Olmert przyjął łapówki od amerykańskiego biznesmena. Sąd w Jerozolimie uznał, że były lewicowy premier przyjmował koperty z pieniędzmi od amerykańskiego biznesmena Morisa Talańskiego. Ehudowi Olmertowi grozi teraz 5 lat więzienia, a wyrok zostanie ogłoszony 5 maja. Obrona już zapowiedziała apelację. Jesteśmy rozczarowani, bo oskarżenia były czysto proceduralne. Jest nam przykro z powodu tej decyzji i przykro z powodu pana Olmerta. Mówił w sądzie obrońca byłego premiera Eli Zohar. W ubiegłym roku były szef rządu został skazany na 6 lat więzienia po tym, jak sąd uznał, że polityk przyjął 160 tysięcy dolarów łapówki w innej sprawie. Chodziło o budowę osiedla w zachodniej Jerozolimie w czasach, gdy Olmert był burmistrzem miasta. Sam Olmert nie przyznaje się dostawianych mu zarzutów. Wojciech Cygierski, Polskie Radio Jerozolima. W skrócie to tyle. Pełny serwis o 19. Zapraszamy. W nocy dużo chmur, miejscami opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg, no i wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura od zera na Podlasiu do plus jednego stopnia w centrum i do plus trzech na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia wciąż dużo chmur, możliwe opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach niewykluczony śnieg. Wciąż będzie nam towarzyszył bardzo silny wiatr. Temperatura od 4 stopni w Augustowie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 utwory Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach Tomasza Stańczyka Niech żyje bal, piosenka o okularnikach co każdy chłopiec wiedzieć powinien i wiele innych wielkie przeboje w nowej odsłonie album Stańczyk Osiecka, moja kokaina do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep radio.pl. patroni medialni, tygodnik Przegląd i Wyspa FM żegnamy reklamy Trójka, program trzeci Polskiego Radia Prosić o informację o audycji, która przed chwilą się skończyła. Reportaż był u Was. Kto był bohaterem tej audycji? Tylko końcówkę usłyszałem. Bohaterem reportażu był Pan Jerzy Wysocki, a autorem reportażu Młynarz z pomysłem był Jakub Tarka. To trójka, audycja popołudniowa. Na wyciągnięcie ręki. Dokładnie rok temu w Koninie wystartował projekt Akademii Życia realizowany przez Fundację imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. Osoby niepełnosprawne ruchowo, które są zależne od innych, przez pół roku w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność, mówi przedstawicielka fundacji Olga Janaszek-Serafin. Głównym celem jest usamodzielnienie życiowe, społeczne i zawodowe młodych osób niepełnosprawnych ruchowo z całej Polski, które w jakimś obszarze życia są uzależnione od osób trzecich. Jeżdżę na wózku od jakichś pięciu lat. Patrycja Pochyluk, uczestniczka projektu. Wcześniej chodziłam o kulach, ale no, niestety jedna z operacji się nie udała i wylądowałam na wózku. Nie mogłam się z tym pogodzić, no, ale teraz już sobie świetnie radzę i raczej się tym nie przejmuję. W Koninie jest wspaniały klimat, jeśli chodzi o organizację. Pozarządowe I współpracę z samorządem. Także na przykład miasto w przypadku Akademii Życia wyremontowało starą kamienicę na Starówce w Koninie i w pełni przystosowało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także to był taki ogromny wkład, bez którego projekt nie mógłby ruszyć. Na początku mieliśmy tylko takie zajęcia typu właśnie aktywna rehabilitacja, basen taniec. Później jak zaczęły się już szkolenia, to było coraz ciężej, było bardzo intensywnie w ciągu dnia, ale dawaliśmy radę. Dla mnie chyba takim największym zaskoczeniem to były wynalazki, jakie wymyślają uczestnicy, żeby być coraz bardziej samodzielnym. Także na przykład nie mając w ogóle chwytu w rękach, potrafią obrać warzywa albo poćwiartować kurczaczka. Wynalazki no, wyglądają jak z z jakiegoś koszmarnego horroru. Ja niż wchodzę do kuchni, a tam wystają jakieś strasznie długie gwoździe z deski takiej kuchennej i tam jest właśnie nabity kurtak i właśnie jest ćwiartowany. Teraz mieszkam w Warszawie, niedługo podejmuję pracę, bo kończę już ten etap całoroczny, bo pół roku w Akademii w Koninie, a pół roku na stażu. Podejmuję już całkiem takie dorosłe życie. To pomogło mi bardzo w starcie. Po szkole szukałam pracy i przez to, że nie miałam doświadczenia, nie mogłam o nie się konkretnego zaczepić. No chciałam pracować w grafice komputerowej. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, to najlepiej podpowiadają trenerzy niezależnego życia. To są panowie sami poruszający się na wózkach, którzy też ulegli wypadkom kilka lat temu, a w tej chwili są bardzo aktywni i sportowo, i życiowo, i pracują i pokazują różne rzeczy, które mogą bardzo ułatwić funkcjonowanie. Wychodziliśmy z nimi na miasto, uczyliśmy się na przykład jak podjechać wózkiem pod spory krawężnik, albo jak z niego zjechać, żeby się nie zawić przy tym. Druga grupa uczestników, osiem osób, kończy udział w akademii, to jest jakby ten pierwszy etap, czyli Konin, a już 8 kwietnia przyjeżdża trzecia grupa do nas, także kolejny rozdział zaczynamy. Natomiast ta grupa, która wyjeżdża z Konina, rozpoczyna staże, także to jest jakby taki ciągły proces. Kto może się dostać do Akademii Życia? Jakie są warunki rekrutacji? Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością ruchową w wieku od 18 do 25 lat, z całej Polski, z orzeczoną niepełnosprawnością. Przyjmujemy też do Akademii osoby, które w pełni były zależne od osób trzecich. W trzeciej edycji zaprosiliśmy do udziału dziewczynę, która porusza się na wózku i kilka lat temu straciła wzrok. Takim ważnym bardzo warunkiem dla nas to jest ta motywacja, żeby osoby, które do nas się zgłaszają, wiedziały, że chce Coś zmienić w swoim życiu, były przekonane do tego, że naprawdę są gotowe na podjęcie. Z sporego wyzwania i włożenia dużej pracy w to, żeby coś w tym życiu swoim zmienić. A relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu trójka, audycja popołudniowa za 18,5 minuty godzina 19, już za chwilę ekonomia i Paweł Sołtysa tam tam innymi o tym, co dzieje się na rynku mięsnym przed świętami, bardzo ważny moment. To za 3,5 minuty i jeszcze pozdrowienia z Zakopanego, pozdrowienia z Zakopanego i informacje o pogodzie, bo tam nie możliwy śnieg, ale właśnie przechodzi Śnieżyca i zero stopni. Śnieżyca w Zakopanem you <phone rings> Again. The 5.14 to each grid state Trójka jest, za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o blaskach i cieniach branży mięsnej. Przed świętami to temat, którego wręcz nie wypada ominąć. Będzie też o tym, że coraz więcej firm uruchamia poradniki, serwisy i rozmaite ułatwienia dla przedsiębiorców małych i tych najmniejszych. I robią to podmioty, które wcale nie kojarzą się z aktywnym wspieraniem przedsiębiorczości. To bardzo ciekawa sytuacja. Po co to wszystko? Kto na tym wszystkim korzysta? O tym już za moment. Dzisiaj na giełdach wzrosty, bo giełda w Warszawie zamknęła się z wynikiem plus 93% to taki indeks WIG osiągnął dziś wzrost. Jeśli chodzi o WIG 20, tam było 98%, nieco lepiej, a w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze o jeden krok dalej. procent zyskuje w tej chwili S&P 500. Złoty dziś nieznacznie zyskał na wartości. Euro kosztuje 4,08 zł, funt 5,58, frank 3,89, no prawie 3,90, a dolara zostawiam na koniec, bo dolar jako jedyny zdrożał 3,77 Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, jest gościem trójki. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Święta wielkanocne to okres żniw dla branży, można tak powiedzieć? Żniwia to chyba trochę za duże słowo, ale na pewno wielkanocne święta to są właśnie, nazwijmy je, świętami mięsnymi. A jakie one będą w tym roku właśnie dla przedstawicieli branży? Dla przedstawicieli branży są trudne, bo to zależy od danej, danej poszczególnych branż. Różnie się to układa po prostu sytuacja. Natomiast mam nadzieję, że ludzie, którzy mają w tej chwili sporą świadomość już zakupów, wiedzą dokładnie co potrzebują. Kolejek na pewno nie będzie, ale na pewno nie zabraknie na stołach wędlin i mięsa. Pytam o sytuację w branży, ponieważ trochę w ubiegłym roku się wydarzyło złego, jeśli chodzi o koniunkturę na rynku mięsa i przetwórców mięsa w Polsce, a trochę dobrego. Jakby pan podsumował to, co się wydarzyło w ubiegłym roku i pod tym kątem też co, czego oczekiwać w te święta? Rzeczywiście tamten, ten rok był bardzo, bardzo ciężki. Na pewno coraz lepsza sytuacja w drobiu. Jesteśmy eksporterem numer jeden drobiu w Europie. Rzecz nie bywała dosłownie i ciągle mamy tendencję wzrostową. Mieliśmy trudny okres z wołowiną, bo wiadomo ubój rytualny był niedopuszczalny. W tej chwili ta sprawa się zmieniła, a w ogóle chyba jest w tej chwili moda na wołowinę. Coraz więcej wołowiny w restauracjach, w barach, burgery jemy wołowe, także tutaj jest na pewno do, dobry mm, okres. Gorzej jest trochę z wieprzowiną, wiadomo, embargo rosyjskie, embargo innych krajów daleko wschodnich. Także to na pewno nie, nie ułatwia nam, nam życia. Na koniec roku ponad połowa firm była w złej sytuacji finansowej. Takie dane podali dzisiaj na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa przedstawiciele Związku Polskiego Mięso. To jest dwa razy więcej niż było w 2013 roku. Czy coś dalej będzie się działo? Czy, czy nadchodzi jakaś fala upadłości wśród tych firm, które no nie sprostały wyzwaniom, jakie przyniósł rosyjski kryzys? Rzeczywiście branża mięsna pracuje na bardzo niskich marżach. Jeśli można mówić, na, nawet na, branżach do, na marżach dodatnich. Jest bardzo ciężka sytuacja. Najbardziej chyba uderza to w zakłady średnie, których jest w Polsce najwięcej, a przypominam, że mamy największy asortyment na świecie wędlin, tak samo dużo różne rodzaje mięs, także. Szkoda, szkoda by było stracić tego, tego bogactwa, które mamy i tej jakości, którą mamy. Dzisiaj minister rolnictwa Marek Sawicki wspomniał, że dochodzi do pewnej niewygodnej z punktu widzenia właśnie polskich firm sytuacji, w której wzajemnie nasi producenci się zwalczają, czy konkurują ze sobą w sposób niezdrowy na rynku europejskim i w ten sposób potencjalnie tracimy jakieś rynki. Czy tutaj jest w ogóle możliwość, żeby konkurować ze sobą w sposób zdrowy? No każdy walczy o taki rynek, jaki ma. No pewnie, konkurencja jest nieunikniona, ale na pewno wydaje mi się, że właśnie na tych dużych rynkach, dobrych eksportowych, które jeszcze są, jeszcze są do, do odkrycia, nazwijmy to, powinna być integracja i ja zawsze mówię, że integracja w branży mięsnej to jest podstawa, szczególnie jeśli chodzi o eksport. A jeśli chodzi o to, co zdarzy się w 2015 roku, to czy dobre przykłady tych firm, które poradziły sobie z kryzysem rosyjskim, wspomniał Pan o producentach drobiu, czy mamy nadzieję na to, że tych pozytywnych przykładów będzie więcej i branża nieco podniesie się w 2015 roku? Mam nadzieję, że tak. Przede wszystkim myślimy, że liczymy na zniesienie embarga no i poszukujemy nowych rynków na, eksportowych. A to trochę liczenie na cud, nie, nie sądzi pan? No możliwe. Dziękuję bardzo. Janusz Ladziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, był gościem trójki. Dziękuję bardzo. Zmieniamy temat wydawnictwa, fundacje, banki, spółki technologiczne, czy w ogóle szerzej spółki giełdowe. Grono chętnych do wspierania i podpowiadania drobnym przedsiębiorcom w różnych sprawach się poszerza. Porozmawiamy dziś o tym, co sądzić o ostatnim wysypie platform i rozmaitych serwisów dla small biznesu, a pomogą nam w tym Piotr Dylak, dyrektor w Banku Zachodnim WBK. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Olaf Krynicki, rzecznik Samsung Polska. Dzień dobry. A także Roman Szymczak, koordynator projektu platformy edukacyjnej dla firm właśnie, w Samsungu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie właściwie przyświecały Panom motywacje do tego, żeby taką platformę dla przedsiębiorców uruchomić? No bo jeżeli byłbym drobnym przedsiębiorcą, chyba bym nie poszedł w pierwszej linii do banku czy do y, firmy, która wyprodukowała na przykład mój telefon komórkowy czy, czy telewizor do tego, żeby mi one poradziły, co zrobić ze, ze swoją firmą. Jak to, jak to było w, w Państwa przypadku? Może pan Piotr jak na początek. W naszym przypadku, ponieważ jest to platforma nastawiona głównie na importerów, na eksporterów, to taką motywacją było to, co się dzieje w polskiej gospodarce, bardzo duże umiędzynarodowienie działalności firm. Czyli, że patrzymy na to, że w tej chwili połowa PKB to jest eksport. No to, to, to była jest ta motywacja, żeby właśnie gdzieś yy, zająć się yy, tym tematem i próbować tym przedsiębiorstwom, które właśnie eksportowo albo importowo działają, pomóc. Tylko pytanie, czy łatwo jest rzeczywiście wyłowić tych przedsiębiorców, których, których, którym chcemy pomóc. Jak to jest w przypadku Samsunga? Dlaczego, dlaczego właśnie zdecydowaliście się na to, żeby dołączyć do tych, do tych firm, które pomagają przedsiębiorcom? No w Polsce przede wszystkim jest ponad 700 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa bardzo często potrzebują profesor, profesjonalnej wiedzy. Często jest tak, że nie wiedzą jak po nią sięgnąć i tutaj taka firma jak Samsung Uruchomiająca, program Samsung, wzmacniacz dla firm jak najbardziej, do tego pasuje, niezależnie od tego, czy jest producentem sprzętu, czy nie, ale przede wszystkim dlatego, że potrafi i może dostarczyć profesjonalną i dobrą wiedzę. Tylko tych źródeł wiedzy jest w sumie sporo, czy znaczy, intuicyjnie rzecz ujmując, pewnie zwróciłbym się do, do jakiejś fundacji, która właśnie pomaga przedsiębiorcom, albo do jakiegoś eksperckiego serwisu, jak państwo zamierzają w takim razie przyciągnąć tych przedsiębiorców? Czy, czy będziecie konkurować z tymi tradycyjnymi źródłami informacji o to, żeby tych przedsiębiorców jakoś złowić? Kto się czy, garnie? Czy, Piotr ja, ja myślę, że tutaj rzeczywiście jest tych źródeł bardzo dużo, bo to mogą być też strony internetowe, mogą być właśnie poradniki, fundacje i tu kluczem jest jakość. My, my trochę właśnie z tym problemem sobie w ten sposób radzimy, że nie konkurujemy ale próbujemy gromadzić to, te informacje w jednej platformie. Czyli mówimy sobie, ok, mamy, mamy 25 tysięcy raportów, 10 tysięcy stron internetowych z różnymi informacjami i próbujemy to w jednej formie właśnie y, takiego portalu dla importerów, eksporterów zebrać. To, to w, w banku. A jak firmy technologiczne mają złowić przedsiębiorców? No tutaj jest bardzo podobnie. Tutaj kwestia jakości jest y, y, y, bardzo istotna. I y, y, y, y, też kwestia niuansów, tak, bo jeżeli... Nie, jeżeli Mamy program, powiedzmy, edukacyjny, tak, który chcemy, chcemy... Znaczy, wiedzę, którą chcemy przekazać, no to my wiemy, jaką... Bardzo specyficzną, wiemy, jaką tą, tej wiedzy potrzebują mali, średni przedsiębiorcy i stąd to się bierze, tak? My po prostu wiemy, jaka jest potrzeba. I w ten sposób, niezależnie od tego, czy jest to wiedza technologiczna, to jest to wiedza, powiedzmy, obiektywnie taka przydatna, tak, No to ci mali, ci, ci mali, średni przedsiębiorcy jak najbardziej są skłonni z tej wiedzy skorzystać, tak, ale ważna jest kwestia jakości. Roman Szymczek. Ja prowadzę bardzo wiele projektów doradczych dla małych i średnich firm oraz szkoleń i zauważam olbrzymi głód wiedzy. Partnerzy moi handlowi, partnerzy, którym doradzam, proszą mnie o to, żeby podać im właśnie taką fachową wiedzę, która dostępna jest niejednokrotnie nie tylko w korporacjach, gdzieś w zamkniętych strukturach know-how, a mali, średni przedsiębiorcy nie mają dostępu do tej wiedzy. Ja na swoich projektach doradczych i bardzo dużo na ten temat mówię. Bardzo się cieszę, że powstała taka koncepcja wzmacniacza dla firm, firmy Samsung, gdzie dużo tej merytorycznej, bardzo konkretnej wiedzy, która dotychczas jest zamknięta dla... Panowie, jest, jest problem taki, że, że jeżeli jest, jest się przedsiębiorcą, to tak naprawdę tym y, aktywem, którego nam najbardziej często brakuje, no poza czasami trudnościami z dostępem do kapitału, y, chociaż też nie zawsze, jest czas. To znaczy, kiedy jest się przedsiębiorcą, zwłaszcza na na własny rachunek, non-stop jest coś do roboty. Dlaczego teraz przedsiębiorca miałby poświęcać swój czas, inwestować swój czas po to, żeby jeszcze szperać w różnych rozmaitych naprawdę platformach po to, żeby się jeszcze jakoś, nie wiem, dokształcać czy, czy pozyskiwać wiedzę? Czy to rzeczywiście się opłaca takim firmom? Jak panowie myślą, bo to jest, to jest czasami wybór trudny. Tak, jak najbardziej. To znaczy, powiem tak, to jest... Olaf Krynicki. To, przykład. Powiedzmy, że jest przedsiębiorca, który prowadzi mały, mały sklep tak i ma określoną ilość klientów i chce, żeby tych klientów e, przybywało i nie wie jak to zrobić, nie wie w jaki sposób ma nie wiem wykorzystać swoją, swoją wiedzę, którą ma ona bardzo często ma, no, no, nie wiem no, nie jest to duży biznes, więc ma, ma, ma, ma ograniczoną ilość danych tak no, i na takich szkoleniach, na takich e, platformach edukacyjnych jest w stanie znaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby tych klientów na przykład było więcej, ponieważ jego na prostu, mini kampania reklamowa, którą on ma, jeżeli w ogóle ma, tak, dlaczego ona jest nieskuteczna. Okazuje się, że klienci mają bardzo ograniczoną, przy tej, przy tym zalewie informacji, bardzo ograniczoną percepcję, tak, I prostymi, bardzo prostymi ruchami taki mał przedsiębiorca jest w stanie mocno usp usprawnić swój, swój biznes, no po to to jest, to jest bardzo praktyczna wiedza. A hmm, przekładając to krok dalej, to znaczy, dlaczego y, takim organizacjom jak bank, czy, czy właśnie duża firma technologiczna, y, opłaca się coś takiego uruchamiać? Tylko względy wizerunkowe, czy, czy również sprzedaż własnych produktów? Jak to wygląda? Po pierwsze... Dzięki temu dajemy wartość daną klientom. Czyli, czyli, czyli przede wszystkim to jest coś, co nie tylko działa na wizerunek, ale jeżeli mamy taką platformę, jak na przykład Santander Trade, to, to jest to coś, jest to platforma, dzięki której właśnie właśnie takiej no, Ale co, po, przedza... potem czas. przychodzi klient i, i zaczyna kupować wasze kredyty, tak? Na, na przykład? Przyk na przykład, na przykład. Gdzieś, yy, jest, to, jest to jakiś czynnik, który wyróżnia naszą ofertę na tle ofert innych przedsiębiorstw. I też jest tak, że... To... Dodajmy, że, że inne banki też prowadzą takie, takie działania, chociażby wspomnieć różne rozwiązania, które stosuje, nie wiem, M-Bank, Idea, no, no mnóstwo jest naprawdę banków, które konkurują również z państwem w tym względzie. Oczywiście, mamy, mamy konkurencję, też nie mamy czasu, żeby jakąś analizę porównawczą prowadzić tych, tych, tych, tych, tych rozwiązań. Natomiast na pewno to jest coś, dzięki czemu właśnie mówimy klientom, dajemy wam wartość daną poza usługami finansowymi, a też mówiliśmy dość dużo o tym czasie poświęconym na, na, na poszukiwanie różnych źródeł, jest tak, że każda firma potrzebuje usług finansowych, potrzebuje banku, więc ten kontakt i tak jest. To A jest jak to wygląda szok? w przypadku Samsunga? To znaczy na co liczy Samsung z tego kontaktu z przedsiębiorcami? No nie no, to oczywiście, oczywiście chodzi o, o na pewno nawiązanie relacji biznesowych, tak, niż w przypadku nie tylko firm technologicznych czy, czy usług finansowych. To chodzi, tutaj chodzi na pewno o, o, o nawiązanie relacji z, z małym, średnim biznesem, a tych firm jest w Polsce bardzo dużo, tak, więc jest ogromny potencjał. Kwestia jest tego, w jaki sposób do nich dotrzemy, tak? w jaki sposób przekazujemy, przekażemy tą wiedzę I, i myślę, że to jest taki dosyć dobry krok, do, żeby... Transfer wiedzy, fajnie, że Państwo jesteście i zajrzeli na naszą platformę, ale no to jeszcze skorzystajcie z naszej, z naszej oferty, tak? to jest będzie to wyglądało? Po, jest to jak najbardziej połączone ze sobą, tak? Czyli na przykład no, dzisiaj bez technologii nie ma tak na sprawę biznesu. Czyli yy, macie Państwo jakieś cele sprzedażowe, centralne, na Was narzuca, że w związku z uruchomieniem tej platformy musi wzrosnąć o ileś tam procent sprzedaż tego czy tamtego? Nie, no nie ma, cel, nie ma celów jakichś tak sprzedażowych, że na przykład musimy sprzedać dodatkowo więcej tysiąc telefonów komórkowych, natomiast ten, na pewno gdzieś jest postawiony cel, że taki pro program musi jak najbardziej y, mieć biznesowe uzasadnienia, to bez wątpienia. A jak to wygląda w banku? U nas też y, twardych y, celów z tym związanych nie ma. Oczywiście to jest korzyść wizerunkowa, budowania lojalności i dostarczania po prostu najzwyczajniej w świecie czegoś dobrego dla do, do, do, do, do klientów. Dziękuję bardzo. Gośćmi trójki byli Piotr Dylak z BZWBK, także Olaf Krynicki i Samsung Polska, także koordynator całego projektu w Samsungu, pan Roman Szymczak. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys mówisz powoli. Do usłyszenia. Do koncertu Archive już. Coraz mniej czasu. Całe szczęście. Wszyscy odliczamy. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy.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 Czy wiesz już, na kogo zagłosujesz? Kibicuj swojej ulubionej drużynie w Interii. Głosuj i mobilizuj innych. Uwaga! Ostatnie dni największego badania preferencji polskich kibiców. www.interia.pl Czy oddałeś już głos na swoją ulubioną drużynę? Żegnamy!